Słuchacie Wikiradia Wikiradia zaprasza do wysłuchania wystąpienia otwierającego konferencję Copy Camp 2013 zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Nowoczesna Polska witam serdecznie na drugiej międzynarodowej konferencji o prawie autorskim Kopy Camp. Magdalena Bierna, dyrektor zarządzająca Fundacji Nowoczesna Polska. I Jarosław Nipszycz, prezes fundacji. W zeszłym roku zmieniliśmy hasło na stronie internetowej Fundacji Nowoczesna Polska. Zmieniliśmy to hasło. Ono obecnie brzmi wolność korzystania z dóbr kultury. Bo długo zastanawialiśmy się, jak ująć w słowa to, czym się w fundacji zajmujemy. I dopiero po wielu latach tak naprawdę dotarło do nas, że najlepiej jest po prostu użyć słów ustawy zasadniczej. W czasach społeczeństwa informacyjnego, w czasach powszechnej komunikacji przez media paradoksalnie to prawo, prawo do uczestnictwa w kulturze jest realizować coraz trudniej. Wszystkie nasze projekty są próbą ochrony tego prawa. No właśnie, w Nowoczesna Polska staramy się działać poprzez konkretne, konstruktywne projekty. Nasze projekty to przede wszystkim Biblioteka Internetowa wolna Lektury, w której udostępniamy ponad 2000 dzieł z klasyki literatury. To edukacja medialna, w ramach której opracowaliśmy bardzo dokładny katalog kompetencji medialnych i informacyjnych oraz komplet materiałów edukacyjnych, poprzez które chcemy edukować świadomych i krytycznych użytkowników mediów. To Prawo Kultury, projekt, w ramach którego staramy się edukować i uczestniczyć w dyskusji o prawach rządzących kulturą. I stąd właśnie ta dzisiejsza konferencja. To projekt Historia i Media, w ramach, których, w ramach którego zajmujemy się historią i dziedzictwem w kulturze cyfrowej. Fundacja wspiera również także ruch na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych, uczestnicząc w Koalicji Otwartej Edukacji. Konferencja Copy Camp to jest konferencja wyjątkowa i strasznie się cieszymy, że dzisiaj z Państwem jesteśmy, bo, bo, bo tak jak patrzymy to na, na tej sali i w formie prelegentów i w formie słuchaczy są najbardziej kompetentne i najbardziej znamienite osoby, które zajmują się nie tylko prawem autorskim i prawami pokrewnymi, ale także sprawami pokrewnymi. Ponieważ prawa autorskie reguluje komunikację ludzką przez media, mieliśmy takie wrażenie, że parafrazując słowa Churchilla, prawa autorskie jest zbyt poważną sprawą, żeby zostawić ją tylko prawnikom. Dlatego dzisiaj na scenie zobaczą Państwo nie tylko prawników, ale przede wszystkim praktyków, analityków, naukowców którzy będą eksplorować pogranicza tego, co zazwyczaj rozumiemy jako problemy prawne. Tak, udostępniamy Państwu przestrzeń do wymiany idei. Zaproszeni przez nas goście zaprezentują bardzo krótkie, 10-minutowe wystąpienia. Tych wystąpień nie będziemy komentować na scenie, natomiast zapraszamy Państwa do dyskusji w kuluarach. Mam nadzieję, że będzie ich dużo i że będą bardzo owocne. Przed nami bardzo, bardzo intensywne popołudnie i wieczór. Wystąpi 45 prelegentek i prelegentów, którzy występować będą równolegle w dwóch salach w czterech sesjach tematycznych. O 21 zakończymy część oficjalną konferencji i przejdziemy do późniejszej części artystycznej z poczęstunkiem. I będziemy się wspólnie bawić, mam nadzieję, aż do północy. Nasza konferencja nie mogłaby się odbyć bez udziału naszych partnerów. Chcieliśmy bardzo, bardzo gorąco podziękować za to, że z nami są i że współuczestniczą Stowarzyszenie Autorów ZAIX, firma Google, organizacja Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, koalicja Copyright for Creativity i Narodowy Instytut Audiowizualny. To jeszcze nie koniec. Koalicja Otwartej Edukacji, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, e, podziękowania dla firmy Gutek Filmik Muranów, i Kina za udostępnienie nam tej przestrzeni, e, podziękowania dla warszawskiego Hackerspace'u, który dostarczył nam e, e, e, łącze z internetem oraz e, last but not least e, cukierni Lucullus, która będzie nas karmić oraz w filmie Bułka i Spółka. Cukiernia Loculus ma teraz takie nowe pudełka, które bardzo nam się podobają, pokazują, że nawet jak się robi ciastka, to prawo autorskie jest ważne. W tych pudełkach są obrazy z domeny publicznej, bardzo nam się, bardzo nam się to, to podobało. Jeszcze kilka informacji technicznych. Tak jak wspomniałam, konferencja toczy się będzie w o dwóch salach. W sali Zbyszek, czyli sali obok, gdzie wystąpienia zaczną się o godzinie 16. Konferencję poprowadzi dla Państwa Marcin Wilkowski, który jest koordynatorem projektu Historia i Media i koordynatorem działań Koalicji Otwartej Edukacji. Natomiast ja oddaję teraz mikrofon w ręce Doroty Góreckiej, która w fundacji zajmuje się projektem, koordynuje projekt edukacji medialnej, która poprowadzi dla Państwa konferencję w tej sali. Pozostaje tylko życzyć owocnej konferencji. A my oczywiście będziemy z Państwem cały czas, oddajemy mikrofon Dorocie.